Chciałem takim słowem się podzielić z listu do Tesaloniczan z pierwszego, listu do Tesaloniczan z pierwszego rozdziału. Czytamy tutaj w drugim wierszu, drugi, trzeci wiersz. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci,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 Co tu się właściwie wydarzyło, co tu się stało, że Paweł tak pisze do ludzi, jak, jak wygląda kuchnia tej całej sytuacji, że pomyślmy o nas, jak, jak my w sercach mamy, jakie mamy myśli o innych braciach, o innych siostrach, o zborach, o zgromadzeniach, o, czy mamy w ogóle takie myśli, jak tutaj Paweł to wyraził, mówi, my Bogu dziękujemy za was, we wszystkich modlitwach naszych nieustannie wspominamy. I teraz takie jest pytanie do was, bracia, i do mnie też, jakie wspomnienia w sercu mamy, gdy myślimy o jakimś bracie, o braciach, o siostrach, o zborach, co, co przywodzi nam się na pamięć, jakie myśli nam się do serca wciskają, I jakie obrazy, tak, czy myślimy, a to sierota, a to taki, a to w ogóle, co za konfliktowy człowiek, jak, jak cię kręcę, i czego on się tam czepia, jakie on ma problemy, w ogóle co, co przychodzi nam na myśl. Tu nie chodzi o to, żeby pozytywnie teraz wciskać w siebie takie, wiecie, pozytywne myśli, żeby jak najlepiej, tak, ale tu chodzi o coś prawdziwego, o coś realnego. To, co Paweł mówi, jest prawdziwe tutaj dla mnie. Że on mówi, my mamy w pamięci wasze życie, mamy w pamięci dzieło wiary waszej, trud miłości, wytrwałość, którą pokładacie w tej nadziei, która jest w Jezusie Chrystusie. My to wszystko mamy i w takim stanie nie sposób Bogu nie składać dziękczynienia i modlić się za was. Ale powiem wam, żeby do tego wszystkiego doszło, to my musimy wiedzieć, jak to jest, że ci tesaloniczanie takie życie wiedli, tak, takie życie prowadzili, a z kolei inni prowadzą życie inne. Wiary nie ma, nadzieje porzucają, miłości nie ma wśród braci. I trzeba byłoby zacząć od tego, o czym Paweł pisze dalej, Mówi, gdyż Ewangelia zwiastowana Wam przez nas doszła Was nie tylko w Słowie, nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Zobaczcie, jak to się zaczyna, jak się zaczyna takie życie, Ludzi, którzy, o których potem masz w sercu takie myślenie, że jak, jaki on jest pełen wiary, jaka miłość w sercu, e, jaka nadzieja w Bogu pokładana. Słuchajcie, to się musi tak zacząć, jak tutaj Paweł napisał. Jest coś takiego, jak poronione płody. Z żalem o tym mówię i z przykrością stwierdzam, jak niektórzy się narodzili w Bogu. To jest dziwne narodziny. To jest... To jest Trudno to jakoś nazwać, że to jest tak, jak tutaj czytamy. Paweł mówi do Thessaloniczan, Ewangelia zwiastowana wam przez nas. Doszła do was, czytamy, nie tylko w słowie. To nie było tylko, wiecie, cały zlepek poprawnie wygłoszonych teorii, doktryny podanej, wiecie, jak na tacy, w flatkowanej, że wszystko jest dokładnie poukładane, ale ta Ewangelia i te słowo, które oni im głosili, doszło do nich także w mocy i w Duchu Świętym. Ja mówię, bracia, to musi się tak zacząć. To musi w ten sposób być. To, tak jak nawet słuchając świadectwa Michała, to, to, to przecież to nie było, czy, wy tu, czy tu słyszeliśmy, że to były całodniowe studia biblijne, czytanie, wertowanie i te to nie było to, ja tego nie chcę umniejszać, bo czasami tak jest, ale widzimy, widzimy tutaj nie tylko same słowo, nie tylko doznanie, które można by określić doznaniem intelektualnym, że no to jest prawda, no, to życie, no to, no to jest dobra droga. To nie jest tylko to. To jest taka siła, to jest taka moc, o której tutaj Paweł mówi, do was doszło Słowo Boże nie tylko w Słowie, tak, ale w mocy Bożej, w doznaniu, o którym tu mogliśmy słyszeć. Bez czegoś takiego, to jest, słuchajcie, to jest litera, to jest, to jest bieda, to jest, nie ma doznania Boga. Ja nie mówię, że... że świadectwo jest każde to, tego typu, tak, bo one są różne te świadectwa, ale jedno jest pewne, musi być doznanie Boga, mocy Bożej, siły Bożej, spotkania z Chrystusem, że zaczynamy uznawać, że on, on żyje, tak on My wierzymy, że On żyje i dlatego, słuchajcie, to się tak musi zaczynać i musimy tego też dopilnowywać i żeby ta Ewangelia, którą my głosimy, my nie mamy na to wpływu, czy ona dotrze w mocy, tak? My oczywiście tutaj dalej o tym będziemy za chwilę czytać, ale to nie jest tylko, wiecie, coś takiego, ta relacja, która tutaj była między Pawłem, a tymi braćmi, siostrami w Tesalonice, to nie była tylko relacja, że przyszedł kaznodzieja w krawacie, wygłosił kazanie i pojechał. To nie była taka relacja, jak dalej... Jeśli temu przyjrzymy, to zobaczymy, jaka to była relacja, jakie, jakie, jaka obopólna miłość. I tak to się stało, że z wielką siłą przekonania doświadczyli ci bracia Słowa Bożego, mocy Bożej. I pamiętacie, w objawieniu Jana jest takie taki obraz, gdzie przychodzi. Ten, którego imię jest Królów, Król i Panów, Pan. Na, na szacie ma wypisane Królów, Król i Panów, Pan. A imię Jego jest Słowo Boże. Imię Chrystusa to jest Słowo Boże. To dlatego też nasze myślenie powinno iść w tym też kierunku, że On jest Słowem Bożym. On jest objawieniem woli Bożej. Wszystko, co On powiedział, Jego całe życie było spełnieniem wszystkich wyobrażeń, pragnień, myśli Boga o, o, o człowieku. I dlatego też, yy, kochani, yy, chciałbym, nie chciałbym, żeby to wybrzmiało yy, jakby kontrowersyjnie, ale, że, bo, bo czasami jest tak, yy, no, Słowo Boże najważniejsze, tak, tak, tak, tak się tak mówi, ta, w ten sposób się mówi. Tak, to jest prawda. Wiemy też na podstawie często tłumaczeń, jak ci bracia poróżniają się, spierają, kłócą się, ale tak naprawdę myślmy o tym, że Słowo Boże żyje i trwa na wieki, na wieki. Biblię będą, zostaną, litery, książki zostaną, jeżeli będziemy, już pójdziemy przed tron Boży, a Słowo Boże będzie cały czas żyło. Imię Jego jest Słowo Boże, Jezus Chrystus. I całe pismo jest pożyteczne dla nas do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, był przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. Ale wiedzmy o tym, że sama litera nie pomoże. Same intelektualne zrozumienie pism nic ci nie da. Iluż takich ludzi jest, którzy mają takie pojęcie i pojmowanie, ale nie mają absolutnie doznania i doświadczenia żywego Słowa Bożego. Nie mają doświadczenia Chrystusa. Dlatego ośmielamy się i chcemy głosić to, że Jezus Chrystus żyje, zasiadł po prawicy tronu Bożego i jest wielkim władcą, jest królem królów i panem panów. Nic nie ujdzie jego uwadze, najcichsze wołanie w skrytości serca, w równości do Niego będzie przez Niego usłyszane. Jemu chwała jest za to będzie. Zobaczcie też, yy, dlaczego to życie tych braci tak poszło w taką stronę, że Paweł o nich myśli w ten sposób. W szóstym wierszu czytamy Wy staliście się naśladowcami naszymi. I Pana przyjęliście Słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak się to wszystko stało, że oni stali się wzorem dla wszystkich wierzących. Kochani, zobaczcie, tu było wczoraj o tym chwilę wspomniane. Rzeczywiście nie ma... Tego chrześcijańskiego życia, trudno to nazwać, to jest, myślę, chyba tylko krótki czas jakiś. Może to trwać. Takie życie w pojedynkę, samemu. Jak ma naśladować człowiek, który żyje sam i nie ma relacji z innymi braćmi, starszymi wierzy. Jak on ma naśladować kogo? Powiedzcie mi, jak można naśladować kogoś, kto kogoś się słucha w, w internecie, na YouTubie sobie. Puścisz. Jak, szybko, jak szybko oferujemy pochwalne hymny na cześć kogoś, kogo nawet nie znamy. Słyszymy, ja nie chcę negować teraz, że on może być dobrym nauczycielem, że ma obdarowanie Boże, ale to nie jest to. Ten brat z ekranu, on ci nie powie, słuchaj, źle czynisz, nie rób tak, nie idź taką drogą. Dlatego apostoł Paweł jest wielkim zwolennikiem tego, gdzie mówi, nauczycieli macie wielu, ale ojców macie niewielu. Nauczyciel, on powie i wykona służbę Bożą, bo nie chce temu przeczyć, ale on pójdzie dalej, tak, ale ojciec jest blisko. Ten mam na myśli, ten duchowy, ten wzór do naśladowania pewien. Dlatego też wielka ciąży odpowiedzialność na, na was bracia, na mnie również, którzy pozostajemy w Chrystusie chodzimy już za Panem ileś lat, jaki dajemy przykład i wzór. Jeżeli taki, ci, którzy uwierzyli, mieliby naśladować, ale co? No co, mądrowanie, dyskutowanie? No nie, oni mają naśladować w tym takim codziennym życiu podejście do sprawy, także ufam Bogu w jakiejś sytuacji, że mimo trudności nie porzucam nadziei, która ma wielką zapłatę, jak czytamy w liście do hebrajczyków, że mimo czasami może niezrozumienia czy obelg pozostaje dalej w miłości. Nie mam tutaj na myśli, wiecie, ciepłe i puchate, takie, wiecie, doznania takie, takie, jak fajnie, nie? Nie o tym w ogóle myślę. Myślę o tym, o czym naucza Paweł, czym jest prawdziwa miłość, że jest cierpliwa, dobrotliwa, nie zazdrości, nie chępi się, nie szuka swego. Raduje się ze sprawiedliwości, cieszy się z prawdy. Od, od, od takiej miłości myślę, że mimo trudności pozostaje w tym. Jak się ma nauczyć taki brat młody, wierzec, siostra, jeżeli nie ma takiego przykładu? Dlatego tutaj ci bracia, te siostry w tym zborze mówią, Paweł mówi do nich, staliście się naśladowcami naszymi. Nie czytamy, że oni stali się, wiecie, apostołami. Tak samo jak Paweł stali się apostołami, ale ja rozumiem, że chodzi o tą miłość do Chrystusa, o to, co, co jest godne pochwały, tak? o tym, co na początku wymienił. Stali się naśladowcami wiary Pawła, stali się naśladowcami miłości, jaką on miał, nadziei w Bogu. I także w ten sposób stali się wzorem też dla... Wielu wierzących, od nich rozeszło się to Słowo Boże. I powiem wam, że ta relacja to, to jest naprawdę coś więcej. Oni byli tak blisko siebie. Paweł mówi, sami wiecie bracia, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne. Mówi dalej, że nie posługiwaliśmy się pochlebstwem 2.5. Wiecie też, nie korowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem, chciwością, Bóg tego świadkiem. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Chociaż jako apostołowie mówi, mieliśmy do tego prawo. Mieliśmy prawo być w wielkim poważaniu. Takie prawo daje Chrystus. Ale mówi tak, byliśmy pośród was i przyjrzyjcie się teraz tajemnicy tej relacji i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 czy to były puste słowa? Nie. Dlatego, że w dziewiątym wierszy Paweł mówi, wszak pamiętajcie, bracia, trud nasz i mozu, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem, głosiliśmy wam Ewangelię Bożą, wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe, sprawiedliwe, nienaganne było postępowanie nasze między." Wami wierz, wierzącymi, wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec, dzieci swoje, napominaliśmy, zachęcaliśmy, zaklinaliśmy, abyście prowadzili życie godne Boga, który Was powołuje do swojego królestwa i chwały. Zobaczcie, tak bracia blisko winni być przy sobie. Nie wyobrażam sobie narodzin chrześcija, chrześcijańskich i potem samotnego życia i wzrastania według własnego jakiegoś się w Bogu. To często kończy się jakimś dziwactwem. To jest jakieś po prostu jakby po pierwszych taktach rozmowy może wiedzieć, że coś jest nie tak, to, to nie tak ma wyglądać. To tak jakby ten brat, ten, to, to dziecko nie miało ojca, tak jakby było... Od, od maleńkiego wychowywało się zupełnie samo, tak jak te dzieci na ulicy, wiecie, nie mają rodziców. Zobaczcie, jak one się zachowują, jak, jak dzikie latają, jak takie dzikie koty. Ulica je wychowuje. Nie chcę tutaj powiedzieć o sytuacjach, nie, nie mówię o sytuacjach, nie myślę, gdzie rzeczywiście są trudności, ale zwykłe mówić coś takiego, że gdybym nie miał zborów, w Płocku, Wam, mimo tego, że prowadzę tam firmę, działalność, to ja, nie wiem, rura po prostu, co ja miałbym tam robić? No chyba, że Bóg by mi w nocy powiedział, że masz tu być i głosić mnie i to jest takie twoje powołanie. Chyba, że tak by Pan do mnie przemówił w sposób wyraźny, ale tak, to ja bym, dołożyłbym wszystkich starań, wszelkich sił, I żeby tylko być wśród braci. Dołożyłbym takich starań bo wiem, jak to się kończy, takie życie w pojedynkę i to nie jest społeczność przez internet, nie jest żywą relacją, to nie jest żywa społeczność, nie ma interakcji, wybierzesz sobie to, co jest najlepsze, najmilsze dla ciebie, ale nie da się tak wzrastać, człowiek musi usłyszeć czasami, i wiecie, to, co go, nie, co go boli, co niewygodne, co jest nieprzyjemne, ale jest prawdziwe, i w ten sposób się zmienia, tak? Zobaczcie, jak blisko byli ci, którzy głosili Słowo Boże z tymi, którzy słuchali tego Słowa. Jakże oni byli blisko, jaka była tam miłość. Słuchajcie, no ja się nie dziwię, się nie dziwię, że e, oni w taki owoc wydali życia. Naprawdę się temu nie dziwię. Dziwię się, że można wierzyć w to, że można inaczej. Temu się dziwię. I dalej, kończąc już, Paweł mówi, dziękujemy Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas słyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jako Słowo Boże, które też was, wierzących, skutecznie działa, i zobaczcie ten czternasty wiersz, ale bowiem wy bracia staliście się naśladowcami zborów bożych. My nie możemy się tego wstydzić, bo, bo ktoś kiedyś powiedział, o wy to tam taki klon jakiegoś tam, no i co? To co, to źle? A mam być klonem czego? Jakiego? No pok daj mi wzór, pokaż mi. To jest naturalne i pożądane, że od siebie nawzajem się uczymy. Uczymy się, jak postępować w Chrystusie, jak sprawy załatwiać, jak sprawy w Zboże prowadzić. Naprawdę. I ja Wam powiem tak: Moglibyście powiedzieć, Tomek, ja też będę, tak jak Ty, chcę montować tamte instalacje sanitarne. Widziałem, widziałem, że to jest takie fajne. A co widziałeś? a widziałem, że na przykład siedzisz przy stole z klientem i mu tam ofertę opowiadasz, tego i tak fajnie, kawę sypiliście, na koniec podpisaliście umowę i to tak fajnie wszystko poszło. To... Chciałbym tak jak ty. Widziałem jak przy stole przychodzi. Tak, tak, przelew wchodzi, fajnie widziałem stan konta. Chciałbym też takim Wolwem jeździć jak ty. No ja tego ch chciałbym pójść. Ale jeżeli tylko chciałbyś, bo widziałeś mnie w takiej sytuacji to chcę ci powiedzieć, to nie jest pełny obraz, bo musiałbyś mnie zobaczyć nad ranem, w nocy, w wykopie, w zmoczony, zbroczony, taki wesoły, radosny, smutny. Musiałbyś to wszystko zobaczyć, te trudności. I wtedy, musiał, I wtedy mógłbyś powiedzieć, przyjrzałem się temu, wiem jaka to jest droga, wiem jak to się teraz robi, mogę to naśladować, mimo trudności idę tą drogą. I dlatego ten obraz, który mamy czasami, myślimy, że chrześcijańskie życie to co, że to ładnie wystąpić w krawaciku i ładnie mówić, mu... to, to wszystko jest... To, nie jest to nie jest wszystko. To życie, które Bóg nam daje, to jest takie zmaganie się. Ja codziennie walczę. Już teraz już nie mówię o pracy, bo tam też walczę, ale, ale przede wszystkim teraz myślę o życiu duchowym z Bogiem. Codziennie walczę, codziennie toczę bój codziennie natura, ta, ta cielesna chce wziąć górę, tak? Codziennie muszę ją umartwiać, codziennie. Po prostu ja mówię, Boże, to albo sfiksowałem, że ta, ta, ta kwestia umierania codziennie, yy, bracia, powiem wam, to codziennie musi się odbywać. Wystarczy jeden dzień, że sobie odpuścisz i już zobaczysz, że wchodzą różne sprawy, postawy, to się wciska, tak? Dlatego codziennie muszę umierać, codziennie muszę umierać dla siebie, dla tego swojego ja, dla swoich tych pragnień. Dlatego to naśladowanie nasze wzajemne bracia, czasami wiadomo, ja wam powiem jako młody wierzący, mówię tak, jak tu żyć? I tak próbowałem niektórych braci naśladować, ale takie bardziej zewnętrzne kwestie, wiecie, gesty czasami tego, jakieś tam... Nawet Karol, nie wiem, czy ty jesteś świadomy, ale niektórzy bracia też głaszczą tak Biblię jak ty, widziałeś to, ale to nie o to chodzi, bo ja nie chcę naśladować Karola w głaskaniu Biblii, ja chcę naśladować jego wiarę, ufność w Bogu, determinację, tak, w trwaniu przy Panu, to jest dla mnie pociągające. Czasami nieopatrznie, to nie jest, wiecie, karygodne, że za to się do piekła idzie, ale po prostu czasami wciska się coś, co nie jest potrzebne, tak? Coś, co mamy jakieś tam swoje takie różne sprawy i, i pewne obyczaje, pewno, pewne zwyczaje, ale to nie o to chodzi. Godne naśladowania jest z całą pewnością wiara, nadzieja i miłość. I też... Ta umiejętność jakby trwania przy Bogu w tych różnych sprawach życia, które przychodzą do życia i tutaj się ludzie po prostu najczęściej rozkładają, bo w samej teorii wszystko jest dobrze, ale przychodzi sprawa życiowa i po prostu jest zupełne tak jakby, nie wiem, tak jakby niebo się zamknęło, tak jakby to wszystko, czego się nauczyłem, już nie, nie, nie dam rady. I dlatego musimy podpatrywać bracia, musimy to, co tutaj, tutaj Paweł mówi, staliście się naśladowcami zborów. Nie sądzę, że chodzi o to, że wiecie, tamten zbór tak śpiewa te piesi, no to my też w to wchodzimy. Czy... Nie o to naprawdę chodzi, ale chodzi o to, to ustawiczne trwanie przy Bogu i poleganie tylko, tylko na Nim. No i to właściwie tyle chciałem wam powiedzieć. Nie dziwi mnie w obliczu takiej relacji, takiego wzajemnego szacunku, wiecie, to nie mogę się jednak mimo wszystko nadziwić temu, jak szybko niektórzy, młodzi wierze, jak szybko dochodzą do takiego, wiecie, hiperpoznania jakiegoś takiego, jakby niczego już nie potrzebowali, w ogóle nikogo nie muszą słuchać, to miejmy na to wzgląd też, aby tutaj się temu też przypatrywać i w miarę wcześniej nieść to słowo napomnienia, bo to nie jest dobra postawa, to nie jest dobra postawa. Ja młodemu chłopakowi w pracy mówię, słuchaj, choćby nie wiem, jakbyś się bardzo starał, jakbyś bardzo chciał, ile byś wysiłków w to nie włożył, nie jesteś w stanie przeskoczyć pewnych rzeczy. One przychodzą wraz z doświadczeniem. I tak jak tutaj jest z Chrystusem, musimy przejść próby wiary, doświadczenia. I wtedy dopiero okazuje się, że jesteśmy prawdziwie wierzącymi, że okazuje się, że prawdziwie potrafię Bogu ufać, że nie rozwala mnie jakaś sprawa rodzinna, życiowa, firmowa, że nie, nie, nie kładą mnie jakieś niepomyślności, niepowodzenia, złe informacje, że ja nie mówię, że mnie nie smucą, ale że jestem może czasami pokonany, nie jestem powalony, że żadna z tych rzeczy mnie nie powali, bo wiem, komu zaufałem, tak? I wiem, że nawet mogę stracić wszystko, to i tak mam wszystko. Mam Chrystusa. I dlatego bracia, chwała Bogu za to, że Możemy tej nauki się trzymać i, i doceniać ten właśnie to braterstwo, wzajemną miłość. Nie dziwi mnie naprawdę, nie dziwią mnie takie słowa, które Paweł wypowiada tutaj w drugim rozdziale 17. Bracia, odłączenie od was na jakiś czas z ciałem, lecz bynajmniej nie sercem. Z tym większym pragnieniem staraliśmy się ujrzeć wasze oblicze. Dlatego chcieliśmy przyjść do was, ja, Paweł i raz i drugi, ale przeszkodził nam szatan. Bo któż jest naszą nadzieją, albo radością, albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? Zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Chwała Bogu. Chwała. Powiem wam, słyszę gdzieś tam, że ktoś tam raczy powiedzieć, że tworzy się nowa denominacja. Mówię, Boże, co to jest? Ale mimo tego, że ktoś może tak mówić, to, to, to jest wielka cenność, że Bóg wlewa w nasze serca miłość jeden do drugiego. Staranie jeden o, drugi o drugiego i modlitwę jeden o drugiego, że to jest pożądane. Ktoś może powiedzieć, nie, ja tam ludzi to, ludzie, to nie, to tam ja tylko, ja tylko Bóg, tylko ja i Bóg, to, to, jest, to jest tylko to. Nie, to jest, tak nie jest. Paweł mówi tutaj, któż jest naszą nadzieją? Moglibyśmy odpowiedzieć Chrystus. Kto jest naszą radością? Moglibyśmy powiedzieć, bo to jest poprawne i jest zresztą prawdziwe. Chrystus. Kto jest naszą koroną chwały? Jaka jest odpowiedź? Chrystus. Ale teraz inaczej, tak jak Paweł. Kto jest naszą nadzieją? Moi bracia. Moi bracia są moją nadzieją Tych, których miłuję Kto jest moją radością? Mój Kościół, moi, bra, moi bracia Tych, których mam w sercu To jest moja radość Kto jest moją koroną chwały? Kościół, bracia, mówi Myślicie, że co obrazicie Jezusa Chrystusa? Nie Bo mówimy o tych, za których On życie oddał i tu tak jak Karol raczył wspomnieć wczoraj, to, jest, to, jest, to są wielkie marzenia Boże, się ziszczają, wiecie, że ludzie tak różni, e, żyjący kiedyś tylko dla siebie, teraz są razem dla Chrystusa, tak przed Jego obliczem, w braterstwie, w miłości. To jest pożądane, bracia, to jest niezwykle pożądane, żeby tak to się działo i żeby te wspólnoty, stały się wzorem dla innych wierzących, którzy pałują się z byle powodu, obrażają się z byle powodu, rozważają tematy, rozkminają tematy, które w ogóle prawie nie mają znaczenia w takim stanie duchowym, jakim oni są. I, i, ta, i ta lekkość. Spadaj, nie potrzebuję cię, mam Boga, nie, mam nauczycieli, to gańmy taką postawę i przywołujmy do pokuty. To nie jest normalne. Ja zdaję sobie sprawę, że są bracia, którzy może w takich zborach gdzieś tam wyrastali, gdzie mieli bardzo zły przykład, bardzo zły przykład. Począwszy od starszych, od pastorów, bardzo zły przykład. Ale musimy jednak głosić to, że Kościół Jezusa taki nie jest. Dlatego Paweł mówi, zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Nie popełnij tu bluźnierstwa przeciw Bogu, bo to, kogo ma na myśli, to są dzieci Boże, to jest ciało Chrystusa i, i <kluzny> życzę wam, bracia, aby w sercach te, ta myśl jakby owocowała i to trzeba pomału, to to, że my jakby nawet to wygłosimy tutaj, usłyszymy, wiemy jak wiele pozostaje spraw y, takich, żeby dojść do takiego stanu. To nie jest tak, że a, jeden brat mówi, a, próbowaliśmy tam, bo w takim zborze byliśmy dużym, odstępstwo takie w ogóle, nauka jakieś, wiecie, w ogóle, za przeproszeniem, dziadostwo, szkoda w ogóle o tym gadać. No. Mówi, próbowaliśmy, chcieliśmy tak... E, tak powiedzmy, jak gdzieś tam słyszymy, bracia w domu się zgromadzają tego, żeby razem, słowo, modlitwa, ale mówi, oje, no to się okazało nie wcale takie proste. To od razu poszło, a tu ty, a ja uważam, że, a, to, a tamto i, i już się zaczyna. To nie jest takie proste, ale na pewno jedno jest pewne, jest to możliwe. Kościół i Pana jest do tego wezwany, aby tak żyć. I wtedy w sercu budzi się prawdziwe, autentyczne wspomnienie takie, Boże, jak, jak, jak ja Ci dziękuję za, za tych ludzi, za tego brata, za tą siostrę, za ten zbór, za ich przykład, za trwanie przy Bogu. I te, do tego nie dochodzi się tak łatwo. Naprawdę. To jest, to jest trudna droga ale jedynie słuszna, jedynie mądra. I tak jak mam pewne myśli, na przykład o bracie Waldku, to pewne rzeczy mi nawet do głowy nie przychodzą. To albo ty musiałbyś, nie wiem, spać na głowę, albo nie wiem, co musiałoby się wydalić, że na przykład idziemy na zgromadzenie, a tak słyszałem, idziemy na zgromadzenie, mówię, Waldek, to, to idzie z nami? Nie, bo ja obiad będę przygotowywał dla rodziny. To ja powiedział, nie, no ja, ja bym jeden znaczy powiedział, nie, no odpad od Chrystusa, to, to oczywiście inny by powiedział, bardziej liberalny by, nie, wiesz, bo to, wiesz, rodzina jest bardzo ważna, wiesz, to chodzi o to miłość, żeby okazać miłość żonie, bo no, rodziny ma na przykład, nie, Musisz zrozumieć, że to, wiesz, to jest, to jest dobre. No ja bym powiedział odpad od Chrystusa, coś musiało się wydarzyć, no co się z tym bratem dzieje? Wobec pewnych braci mamy myśl, nie, to jest niemożliwe, nie ja zwykłym zresztą tak mówić, nie? Mówię, ty wyobrażasz sobie, żeby ten brat czy ten tak postąpił? No nie, ale oni są dojrzali w Chrystusie i teraz jeżeli my takie mamy różne myśli i to chodzi o ten wzór, to jest właśnie te, teraz ten moment się zaczyna, tak? Brat, który... Nie wiem, czy bracia, którzy są wspólnie, wespół, razem wyznają wiarę w Zboże z bratem Waldemarem, to, to jaki mają wzór? Nie, brat Waldych, to tam wiecie. Najważniejsza to rodzina, tam nie. Pies zdech, to znam przypadek, pies zdech. Brat nie przyszedł na zgromadzenie. Całą rodziną. Dlaczego nie był? Bo chowaliśmy psa. Go, zakopywali go, wiecie. Jako człowiek, fundacja jakaś tam, animal, jakaś to by. No, to jest super, to jest niesamowite. Taka miłość do zwierzaka. Ale chodzi o ten wzór, i widzicie, i to się wtłacza do kościoła, to się wtłacza do zboru, pewien sposób postępowania. I teraz, jeżeli ktoś chciałby taką drogą pójść, jak ja w pracy zawodowej, to naprawdę musiałby wszystko zobaczyć. Cały, całą paletę błogosławieństw, trudności i tego wszystkiego. I wtedy by powiedzieć, nie, nie, dziękuję, nie może, i tak dalej. I to jest chwalebne. Ktoś mówi o, wy tylko bracia, bracia i bracia. No i co, a jak mam mówić? Jak mam powiedzieć? Co mam się wyrzec? Wy... Co, co mam, co mam... Daj mi wtedy zwrot chwalebny, nie? Co mam powiedzieć? Co mam powiedzieć? Jak? Towarzysze, no, o, towarzysze. Nie dajmy się też wybić z mocnego stanowiska, to jest słuszna droga, to tak na, zobaczcie, takie owoce rodzi normalne narodziny chrześcijańskie, gdy do człowieka dociera Słowo Boże, gdy ma przy sobie też braci dojrzałych w którzy mogą pokazać mu nie tylko przez gadanie. Te słowa są ważne, te rozmowy są ważne, ale wzór, wzór, jak postępować z żoną, jak miłować człowieka, co robić, gdy ktoś cię naprawdę zajdzie ci za skórę, jak wobec niego i to jest nauczanie, to tak się uczymy, chwała Bogu.